Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry. U nas na początek pytanie: co z azylem dla Ziobry i Romanowskiego po przegranych przez Fidesz wyborach? Lider TIS szuka sposobu, by wydać Polsce byłych ministrów. U nas komentarze w tej sprawie. Kurs na Europę, walka z korupcją i odblokowanie unijnych funduszy to priorytety przyszłego szefa nowego rządu w Budapeszcie. Peter Młodzior spotkał się z dziennikarzami po wyborczym sukcesie. Donald Trump kontra papież. Prezydent USA zamieścił w sieci grafikę, na której przedstawia siebie jako Jezusa. Sumę wydarzeń. Zaczynamy od sprawy Zbigniewa Ziobry i ruchu prokuratury po przegranej Wiktora Orbana na Węgrzech. Śledczy chcą przyspieszenia w kwestii europejskiego nakazu aresztowania wobec polityka PiS. Odpowiedni wniosek, który od dwóch miesięcy jest w warszawskim sądzie, nadal nie doczekał się rozpatrzenia. Śledczy wnioskują o pilne wyznaczenie terminu rozprawy, bo Ziobro może niedługo stracić węgierski azyl parasol ochronny nad nim, a także nad jego byłym zastępcą, Marcinem Romanowskim, roztoczył Wiktor Orban. Ale po przegranej Fidesu we wczorajszych wyborach na Węgrzech, politycy PiSu mogą być już spakowani. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co oznacza ruch prokuratury i czego Ziobro i Romanowski mogą się obawiać po zmianie władzy na Węgrzech? Rzeczywiście prokuratura chce, by sąd w Warszawie zajął się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. złożono już wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak poinformował, że wniosek trafił do sądu w lutym, ale do tej pory nie wyznaczono terminu jego rozpatrzenia i dodał, że zdaniem prokuratury nakaz wobec byłego ministra sprawiedliwości jest konieczny, by zatrzymać ukrywającego się polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że rzeczywistość polityczna na Węgrzech się zmienia. To może oznaczać, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski niebawem wrócą do Polski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział przed chwilą,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 Prościej jest w przypadku Marcina Romanowskiego, jest bowiem wydany europejski nakaz aresztowania. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy Zbigniewa Ziobry, dlatego wniosek prokuratury, tak mówił minister sprawiedliwości.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 Przyszły premier Peter Modzior podkreślił, że Węgry nie będą schronieniem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową. Wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do wyjazdu z Węgier do powrotu do Polski i wyjaśnienia stawianych im zarzutów. No tylko, że minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma obawy, czy politycy PIS-u trafią do Warszawy.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 Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Ioński był wczoraj w Budapeszcie i usłyszał, że politycy PIS-u są na liście osób, które powinny już się pakować.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 od wielu lat, nie tylko w tej kampanii i musi się pakować Romanowski Ziobry. A co na to politycy Prawa i Sprawiedliwości? Przemysław Czarnek uważa, że w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego powinni decydować prawnicy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości byliby w Polsce, gdyby w Polsce był normalny wymiar sprawiedliwości. Nie byłoby szukania na siłę sędziego, żeby musiał orzec, że pan Ziobro ma siedzieć w więzieniu, bo tak było w styczniu. Ale ja, jest, no ja nazywam się Przemysław Czarnek i nie wzywany byłem przez prokuraturę. Dziękuję bardzo. Całe lewactwo węgierskie głosowało na Madziara i to jest ich sprawa. Węgrzy, proszę państwa, demokratycznie przeprowadzili wybory. Były wiceminister spraw zagranicznych z Szymon Szynkowskiej welsenk Z jednej strony krytykuje wymiar sprawiedliwości w Polsce, ale z drugiej uważa, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie powinni na Węgrę uciekać.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 które są nie fair ze strony prokuratury i w których nie możemy liczyć na niezależny proces. Zbigniew objęty jest azylem politycznym od grudnia ubiegłego roku, a Marcin Romanowski uzyskał ten azyl dokładnie rok wcześniej, w grudniu 2024 roku. Orban traci władzę, Ziobro i Romanowski mogą stracić węgierską ochronę. O możliwych scenariuszach w sprawie politycznych uciekinierów mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy bardzo. A kłopoty ma też inny polityk PiSu, który również przebywa poza Polską i na razie tam zostanie. Chodzi o byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Londyński sąd znów nie podjął decyzji o ekstradycji. Kolejna rozprawa 19 czerwca. O tym z Londynu Anna Rączkowska. Posiedzenie w sprawie ewentualnej ekstradycji po raz kolejny przełożono, ponieważ obrona Kuczmirowskiego zapowiada powołanie eksperta. Ma on wykazać, że według brytyjskiego prawa były szef RARS może nie spełniać warunków przekazania go Polsce. Posiedzenie najpierw opóźniało się, a potem ogłoszono, że sąd zbierze się ponownie za ponad dwa miesiące. Rozpatrywanie sprawy wielokrotnie odkładano. Pierwotnie rozstrzygnięcie planowano na 27 lutego. Jednak termin przesunięto. Sędzia wskazywał na konieczność ponownej szczegółowej analizy obszernych tomów akt. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie we wrześniu 2024 roku. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w lutym 2025 roku opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. W Polsce były szef RARS jest Między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia przy zarządzaniu publicznymi środkami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. A te nadużycia to przypomnijmy, między innymi zawieranie kontraktów bez przetargów i kupowanie sprzętu, w tym maseczek i agregatów prądotwórczych po zawyżonych cenach. Suma wydarzeń Ogromna skala wygrana węgierskiej opozycji, pierwsze plany przyszłego premiera i mnóstwo komentarzy. W magazynie teraz analizujemy wyborczy sukces tis -y. Sam Peter Modzior mówił podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami, że wynik wyborów potwierdził europejski kurs Węgier.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 Partia Petera Madziora zdobyła ponad połowę wszystkich głosów, a to zapewni jej większość konstytucyjną. Po 16 latach rządów Wiktora Orbana jest co naprawiać. W pierwszej kolejności nowy rząd zajmie się finansami oraz walką z korupcją. Więcej w relacji Michała Makowskiego.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 Wśród priorytetów nowego rządu w Budapeszcie będzie też odbudowanie gospodarki. Węgrzy w dużej mierze głosowali portfelami i żołądkami, mówi nam Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej.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 niezależnych mediów, ale one są decydujące. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że przed tis są niełatwe zadanie. Nowy rząd będzie miał ciężką robotę na politycznym ugorze. Tak uważa były ambasador Polski w Niemczech i we Francji Andrzej Byrd.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 Pewnie nie wcześniej niż w maju. A do przyszłego premiera Węgier z kolejnych stolic płyną gratulacje. Przekazali je już m.in. prezydenci i premierzy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Włoch. Internetowe wpisy przywódców są różne, ale w większości mają jeden wspólny mianownik. Podkreśla się w nich, że Węgrzy wybrali kierunek Europa i europejskie wartości. Gratulacje płyną też od polskich polityków. Te wybory to dowód, że nie jesteśmy skazani na populistów i autokratów, mówił premier Donald Tusk. Wszyscy się obawiali, że jest ten trend taki nieuchronny, że autorytarne reżimy, skorumpowane reżimy, że to jest ich czas. Nie, tak nie jest. Pierwsza Warszawa, później Bukareszt, Kiszyniów, teraz Budapeszt. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy właśnie skorumpowane i autorytarne. Dość długo trzeba było czekać na wypowiedź prezydenta. W końcu Karol Nawrocki zabrał głos po przegranej swojego sojusznika Wiktora Orbana. To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluję. Zwycięstwa w wyborach, tak prezydent mówił w telewizji Polsat News. Jak dodał, tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać. Przypomnijmy, na finiszu węgierskiej kampanii Karol Nawrocki odwiedził Budapeszt i wbrew rekomendacjom rządu spotkał się z Wiktorem Orbanem. Później był za to krytykowany. Polska prawica źle zainwestowała polityczne emocje. Tak zdecydowane poparcie dla obecnego premiera Węgier, ocenia politolog profesor Wawrzyniec-Konarski. Jak jednak dodaje, politycy powinni wyciągnąć z tego wnioski. Ta sytuacja na pierwszy rzut oka jest fatalna dla polskiej prawicy, no bo zawiodła ich intuicja i właśnie ta nieumiejętność postawienia na właściwego konia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 No, liczne argumenty, które się pojawiały po przegranej Rafała Trzaskowskiego, że to właściwie jest taki początek słabnięcia koalicji. Okazało się, że może być inaczej, jeśli się pewne wnioski będzie wyciągało. Mówił profesor Wawrzyniec Konarski. Przypomnijmy, że pierwszą stolicą, w którą w roli premiera odwiedzi Peter Modzior, zgodnie z jego za zapowiedzią, będzie Warszawa. A więcej komentarzy po wyborach na Węgrzech, a także wyniki i analizy w serwisie specjalnym na polskie radio 24.pl. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Premier w Seulu, minister obrony w Oslo. Dwie różne zagraniczne wizyty i te same palące tematy. To bezpieczeństwo i obronność. Szef rządu Donald Tusk w swoim turnie po Azji odwiedził Seul. Tam podpisał się pod deklaracją podnoszącą stosunki Polski z Koreą Południową do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Relacja Agaty Król. Polska i Korea Południowa planują rozszerzać współpracę w obszarze obronności, dostaw energii, infrastruktury oraz nauki i technologii, powiedział premier Donald Tusk. Uznaliśmy za zasadne wzmocnienie strategicznej współpracy w takich sektorach jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, eksploracja przestrzeni kosmicznej, a także w sektorze energetycznym, infrastruktury i transportu. Obie strony będą pracować na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych. Polski premier poinformował, iż dostęp naszych produktów do rynku południowo będzie zwiększony. Prezydentowi Lidze Miungowi zależy z kolei na tym, aby koreańskie firmy były zaangażowane w ważne inwestycje w Polsce. Koreańskie firmy inwestujące w Polsce w sektorze baterii do pojazdów elektrycznych wkraczają do Polski. Poprosiłem również o szczególne zainteresowanie w kwestii umożliwienia naszym firmom udziału w kluczowych projektach infrastrukturalnych w Polsce. Ważnym tematem rozmowy było bezpieczeństwo półwyspu koreańskiego i Europy, a także wsparcie w czasie kryzysów wywołanych niepokojami na świecie. Z Seulu Agata Król, Polskie Radio. Po zakończeniu wizyty w Korei Południowej premier do Donald Tusk przybył dziś do Tokio w Japonii. Spotka się z premierką tego kraju, Sanae Takaichi. Teraz Oslo i wizyta Władysława Kośniaka-Kamysza. Ochrona infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo energetyczne oraz współpraca na Bałtyku. To najważniejsze zagadnienia, jakie omawiają szefowie resortów obrony Polski i Norwegii. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz.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 Powód zapowiadana przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów, która właśnie powinna się rozpoczynać. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych USA z Iranem w Pakistanie. Według Teheranu blokada irańskich portów będzie nielegalna. To piractwo, grzmi irańska armia. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Waszyngtonie Markiem Wałkuskim. Witaj Marku. Witam serdecznie. Co może chcieć osiągnąć Donald Trump i dlaczego w trakcie trwającego zawieszenia broni prezydent USA znów doprowadza do eskalacji konfliktu? Trump chce, aby Iran złagodził swoje stanowisko i spełnił jego postulaty, czyli odblokowanie całkowite cieśniny Ormus, po drugie rezygnacja ze wzbogacania uranu. To były główne postulaty, które zostały odrzucone przez Iran podczas tych negocjacji w Islamabadzie, które zakończyły się fiaskiem. No i w tej chwili Trump próbuje, czy będzie próbował zacisnąć finansowe pętlę na Iranie, dlatego że blokada irańskich portów oznacza, że Iran codziennie e, może tracić około 750 milionów dolarów, jako szacowano. To są gigantyczne kwoty, jeżeli blokada potrwa dłużej. I to jest element właśnie presji nacisku e, ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Trumpa na e, reżim e, w Teheranie. E, wiemy, że e, amerykańskie siły zbrojne, sentkom. E, Ostrzegły wszystkie statki wypływające z portów irańskich, bo to e, musimy podkreślić, że ta blokada nie dotyczy e, statków. E, e, czy tankowców wypływających z innych portów w, w, w regionie. W każdym razie, jeżeli okaże się, że irański statek, irański tankowiec będzie chciał wypłynąć z cieśniny Ormus, no to wtedy zostanie zatrzymany, jak twierdzi Sentkom, przez amerykańskie siły zbrojne i być może przejęty. Nie mamy nie doszło jeszcze do takiej konfrontacji. Z informacji, które mamy w tej chwili, wynika, że dwa tankowce irańskie wypłynęły z irańskich portów jeszcze przed tą godziną 16 polskiego czasu, kiedy ta blokada formalnie ze strony Stanów Zjednoczonych zaczęła obowiązywać. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać i czy dojdzie do konfrontacji. Donald Trump twierdzi, że w tej blokadzie blokady e, cieśniny ormuz stanów Stanom Zjednoczonym będą pomagać inne kraje. Jak na razie żaden inny kraj oficjalnie nie ogłosił, że przyłączy się do tej blokady. Natomiast to, czego wszyscy się obawiają i z czym e, wiąże się ten wzrost cen na rynkach światowych, to jest to, że jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone zatrzymają irańskie tankowce, wtedy Iran odpowie e, zgodnie ze swoimi zapowiedziami na ataki na inne porty w regionie. E, I to może właśnie doprowadzić do tego, że ten ruch przez ciśnienie Ormus całkowicie zostanie wstrzymany, no co zdecydowanie nasili ten kryzys na rynku paliw, z którym mamy w tej chwili już w tej chwili do czynienia. I cele od Marka Wałkuskiego o amerykańskiej blokadzie irańskich portów. Dziękujemy bardzo.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 Za barełkę ropy Brent trzeba zapłacić znów ponad 100 dolarów, a to w kolejnych dniach może się przełożyć na podwyżki na stacjach. Na razie jednak paliwo tanieje i to jest dobra informacja dla kierowców. Jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,12 zł, za 98 6,70 a za olej napędowy maksymalnie 7,58 To oznacza spadki cen od 2 do 10 groszy na litrze. Nowy maksymalne ceny paliw ogłosił minister energii. Teraz nowa odsłona starego konfliktu. Konfliktu na linii ambasador USA, marszałek Sejmu. Tom Rose uważa, że Włodzimierz Czarzasty jest zagrożeniem. To odpowiedź na słowa marszałka Sejmu, który dla Financial Times w wywiadzie nazwał Donalda Trumpa liderem chaosu. Łączymy się teraz z naszym sejmowym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak politycy komentują ten spór amerykańskiego ambasadora z marszałkiem Sejmu? Różnie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy stają w tym sporze oczywiście po stronie Włodzimierza Czarzastego. Tomasz Trela z Nowej Lewicy mówi, że marszałek Sejmu nie powiedział niczego obraźliwego. Zauważa, że Włodzimierz Czarzasty jest nie tylko drugą osobą w państwie, ale również liderem jednej z partii koalicji rządowej. No i dlatego ma prawo oceniać politykę, jaką prowadzi obecny amerykański prezydent.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 Ale marszałka Sejmu krytykuje oczywiście opozycja. Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Włodzimierz Asty celowo atakuje prezydenta USA. A wszystko po to, aby zaznaczyć swoją obecność na polskiej scenie politycznej.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 Jak już mówiłem na wstępie, na wstępie, marszałka broni również Koalicja Obywatelska, polityk tej partii, wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że nie bardzo rozumie zamieszanie wokół tych słów. Zdaniem tego posła w Polsce panuje wolność słowa i każdy ma prawo do własnych ocen, w tym ocen Donalda Trumpa.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 Współtworzy koalicję rządową Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, choć uważa, że można mieć pretensje do Don Donalda Trumpa o wiele spraw, to jednocześnie w jej ocenie wchodzenie w konflikt z amerykańską administracją jest niepotrzebne.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 A przypomnę, że to kolejna odsłona sporu na linii marszałek sejmu ambasador USA w Polsce. W lutym Tom Rose ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Decyzję uzasadnił oburzającymi w jego ocenie wypowiedziami marszałka na temat Donalda Trumpa. Chodziło wówczas o wypowiedź Włodzimierza Czarzastego na temat tego, że nie poprze on wniosku o nagrodę Nobla, Nobla dla obecnego prezydenta USA. Bo jak tłumaczył Włodzimierze Czarzasty, Donald Trump destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych, no i dlatego na Nagrodę Nobla nie zasługuje. Amerykański ambasador znów krytykuje marszałka Sejmu. Sejmowe komentarze na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. A z krytyką mierzy się też papież Leon XIV i to ze strony samego Donalda Trumpa. Prezydent USA stwierdził, że papież chyba lubi przestępczość i nie chce jej powstrzymać. Wcześniej Trump opublikował grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, która ukazuje go jako Jezusa, uzdrawiającego chorego. Na wszystko po tym jak Leon XIV surowo, choć nie bezpośrednio ocenił amerykańskie ataki na Iran. Więcej o tym z Rzymu Urszula Rzepczak. Na pokładzie samolotu papieskiego zmierzającego do Algieru, gdzie rozpoczyna się afrykańska pielgrzymka papieska, dziennikarze pytali o komentarz do słów Trumpa i opublikowanego przez niego zdjęcia w internecie. Leon XIV stwierdził, że niewiele ma na ten temat do powiedzenia. Nie jestem politykiem i nie zamierzam się z nim wdawać w debatę. Moje przesłanie ma na celu głoszenie pokoju i kieruję je do wszystkich na świecie, nie tylko do niego. Chcemy zakończyć wojny i promować pokój. Papież stwierdził, że widocznie nie zostało zrozumiane, czym jest głoszenie Ewangelii i że nie można zestawiać przesłania papieża z tym, co stara się robić Donald Trump. Podkreślił, że to, co mówił, nie było wymierzone przeciwko nikomu. Przesłanie Ewangelii jest bardzo jasne dla tych, co szerzą pokój. Nie zejdę z drogi jej głoszenia, dawania nadziei ludziom i szukania dróg budowania mostów i pokojowego porozumienia, powiedział papież. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan. O no tak Donalda Trumpa na papierze zapytaliśmy naszego gościa. To tylko pokazuje jak bardzo jest instrumentalne podejście prezydenta USA do religii, mówi politolog dr Andrzej Szabaciuk. Ja myślę, że najbardziej boli obecnego prezydenta USA to, że takie słowa padało z ust Amerykanina. I on sam sugerował wręcz, że papież Leon XIV został papieżem, tylko i wyłącznie dlatego, że jest Amerykaninem. To jest takie trochę instrumentalne wykorzystywanie religii w polityce. To jest smutne, szczególnie, że to jest w okresie świąt wielkanocnych i papież naprawdę próbuje też pokazywać pewne elementarne kwestie moralne, co pokazuje też po części, że ten czas prezydenta Trumpa się powoli kończy. Politolog zaznaczył, że polityka Leona XIV względem w. Wojen imigracji jest taka sama jak Jana Pawła II, który również krytykował Stany Zjednoczone za interwencje zbrojne na Bliskim Wschodzie. Czałem w tył głowy. Tak 86 lat temu Sowieci wymordowali ponad 22 tysiące polskich oficerów, naukowców i urzędników. Dziś w całej Polsce oddajemy hołd pomordowanym. To Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach w Toruniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie, kombatanci i przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Wśród nich syn pilota zgładzonego przez Sowietów Andrzej Barski. Ojciec był w latach 30. po ukończeniu szkoły Orlon w Lęblinie pilotem czwartego Pułku Lotniczego. To były lata niełatwe, oczekiwaliśmy. Na powrót ojca wiedzieliśmy, że jest w obozie w Sarobielsku, bo przyszły dwie wiadomości. Te uczucia, one cały czas towarzyszą, od momentu jak zabrakło ojca. Prezydent Torunia Paweł Gulewski. Była to zbrodnia o charakterze politycznym i narodowościowym. Najliczniejszą grupę ofiar stanowiło prawie 15 tysięcy oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Jednak sowieckie kule dosięgły całą elitę naszego narodu. Naukowców, lekarzy, prawników, inżynierów i urzędników. Wicewojewoda Michał Koniuch. Państwo trwa nie tylko dzięki instytucjom. Trwa dzięki pamięci o tych, którzy je tworzyli i za nie zginęli. 13 kwietnia 1943 roku o zbrodni dokonanej trzy lata wcześniej przez Sowietów poinformowali Niemcy. Stąd data Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. I na tym kończymy południową, popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a z najważniejszymi informacjami ja wracam do Państwa punktualnie o 17. Ewelina Kamińska. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 o reklamie 31 minut po godzinie 16. Popołudnie w polskim radiu 24. Od dziś ZUS zaostrza kontrolę zwolnień lekarskich. W życie wchodzą przepisy, które określają co można na L4, a co spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. O tym więcej powiem po godzinie 17. Teraz czas na rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Witam serdecznie Kamilę Szewczyka ze mną w studiu poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i wiernych słuchaczy polskiego Radia 24. Opozycyjna partia Tisza wygrywa yy, no zdominowana, zdominowała fidesz, można powiedzieć, i wygrywa wybory na Węgrzech. Co ten wynik oznacza dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego? Oj, wygrana opozycji na Węgrzech oznacza bardzo wiele dla polskiej polityki, dla Unii Europejskiej i bardzo wiele dla Moskwy. Ale jeżeli chcemy się skupić na panach Romanowskim,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 Tylko, że oni twierdzą, przynajmniej Zbigniew Ziobro mówi, że on nie zamierza wracać do Polski. Póki jest ta ekipa rządząca. Peter Madzier z kolei powiedział dzisiaj na konferencji tak. Ziobro i Romanowski na Węgrzech długo nie zabawią. Nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców. No i co dalej się I bardzo słusznie, Bardzo Ale słusznie. nie ma ENA w sprawie no, Ziobry. W dniu dzisiejszym wpłynął wniosek do sądu. Ma być na wokandzie rozpatrzony. Romanowski i Ziobro nie mają przyszłości na Węgier. Nie mają przyszłości w całej Unii Europejskiej. Dlatego, że jednym z filarów integracji europejskiej. To nie jest tylko swobodny przepływ kapitału czy usług. To jest również um, to, że państwa członkowskie nie ukrywają przestępców. Ten moskiewsko putinowski e, azyl na Węgrzech dla panów byłych ministrów, no nieubłaganie dobiega końca. I co istotne, P Peter Modzior zapowiedział również wycofanie politycznej decyzji o udzielaniu im azylu przez państwo węgierskie, więc pozostaje już rozpatrzenie ich kwestii wyłącznie na niwie prawa karnego. Dlatego mechanizm europejskiego nakazu aresztowania w żaden sposób nie będzie blokowany kwestią azylową, bo ona zostanie ściągnięta i w oparciu o zarzuty, które są panom w Polsce stawiane, powinni być poddani ekstradycji. Właśnie o tym też mówił y, Peter Madziar w dzisiejszej, na dzisiejszej konferencji. Myśli pan, że to dojdzie szybko do skutku? Ponieważ ta, ta zmiana władzy no, może trwać i trwać. No, miesiąc, dwa... Tak, to będzie trwało. Szczególnie, że państwo jest na Węgrzech sparaliżowane po 16 latach rządów Orbana. Praworządności tam nikt nie widział. Sądy są w jeszcze gorszej kondycji niż po Zbigniewie Ziobro i jego łącznie 10 latach sprawowania władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo to są dwa lata, dwa pięć, dwa siedem i ostatnie dwie kadencje. I to może się przeciągnąć, ale już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby automatycznie zadziałł mechanizm, któremu Będą ci panowie poddani, czyli mechanizm m, europejskiego nakazu aresztowania. Kiedy dziwiel znika, zostaje <grym> tylko kwestia prawa karnego. I tu sprawa jest zero jedynkowa. Mają wrócić do Polski na wokandę. Ja rozmawiałem też z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, który mówi, że jest no, lekko zdziwiony tym, że no, sądy tak opieszale działają. Yy, mówi, że nie chce wpływać oczywiście na sądy, nie chce dyktować, ale jednak no, sędzia poszła na urlop i nie rozpatrzyła tego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. No i dlaczego tak się dzieje? No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Pani sędzia wróciła z urlopu i dzisiaj właśnie tak jak rozmawiamy, um, zaczerpnąłem informacji, że ma w końcu ten wniosek być rozpatrzony. Oczywiście my będziemy działać jako koalicja października w ramach prawa i na gruncie prawa i nikt nie ma zamiaru tutaj sędziom w przeciwieństwie do tego, jakie maniery posiadał PiS, dyktować postanowień, ale to są mechanizmy wręcz automatyczne. Ja to tak odbieram. Czyli jeżeli są zarzuty, ktoś się ukrywa i mówimy o Unii Europejskiej, no to wtedy ten mechanizm działa i dochodzi do ekstradycji. Na to czekamy. A co jeśli Ziobro i Romanowski opuszczą Węgry, Budapeszt do czasu utworzenia rządu na Węgrzech, nowego rządu na Węgrzech? Mówiło się o tym, że Węgry mają im wydać tak zwany paszport genewski. To jest takie poświadczenie dla osób, które są uchodźcami, um, dające im możliwość podróżowania do kraju udzielającego schronienia. No ale um, żadne szanujące się państwo, myślę, że nawet administracja Trumpa, choć może lekko tutaj naciągam moje naiwne w tym zakresie myślenie, um, nie zdecyduje się na to, żeby stanąć tutaj przeciwko Polsce, żeby tak jak Orban udawać, że to są osoby poddawane jakimkolwiek represjom, bo nie są. To są osoby, które mają być poddane wymiarowi sprawiedliwości i jego działaniu. Takim, jakim go sami stworzyli. I e, nie zostaje Zbigniewowi e, Ziobro po tym, jak już kompletnie stracił twarz, bo to jest już człowiek bez twarzy, e, nic innego jak sobie uświadomić, że jedynie gdzie może uciekać to poza Unię, e, czyli być na jeszcze bliższej orbicie Kremla. Sądzi pan, bo takie też się pojawiają spekulacje w Sejmie, ale nie tylko. Nawet wśród polityków PiSu, którzy nieoficjalnie przyznają, że no, na pytanie, gdzie może Ziobro uciec teraz, mówią, że a nie zdziwią się, jeśli na do Stanów ucieknie. No tak, ale proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji to by Ale postawiło... myśli pan, że to jest prawdopodobny scenariusz, że ucieka wszystkie scenariusze Trumpa? Wie pan, to jest tak jak ze zwierzyną zagonioną wróg. róg. Można się spodziewać wszystkiego. Ziobro konsa medialnie, oczernia państwo polskie, opluwa nas wszystkich, którzy tu, tu żyjemy i, i, i, i tworzymy naszą wspólnotę, więc można się spodziewać również radykalnego ruchów, ekstremalnych ruchów, ale pole manewru jest naprawdę wąskie. To znaczy w momencie, kiedy rzeczywiście nowy rząd i to stanie się bardzo szybko, wycofa ten azyl, no to oni są naprawdę no, niczym się nie różnią od zwykłych kryminalistów bądź potencjalnych kryminalistów, bo oczywiście czekają na, na skazanie, ale te dowody, które leżą na biurku prokuratorskim są ewidentne i z tymi dowodami oni się muszą po prostu zmierzyć. Tutaj w Polsce zmierzyć przed polskim sądem. To co konkretnie teraz, jakbyśmy spuentowali wątek Zbigniewa Ziobro i Romanowskiego, co polski rząd może w tej sprawie zrobić? Konkretnie. Oprócz Be... tego, że będzie najpewniej europejski nakaz aresztowania. Premier już zrobił wszystko. Porozmawiał z Peterem Modziorem. Ten zapowiedział, że wydali tych osobników ziom. A będzie rozmowa jakaś z węgierskim odpowiednikiem? E... Na przykład ministrem Sprawiedliwości czy, się... czy samym przyszłym premierem? I teraz zadziała mechanizm, który jest mechanizm wehikułem prawnym, mm -hmm. czyli europejski nakaz aresztowania. Jeżeli sąd oczywiście się do tego przychyli, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się stało, ale to podlega ocenie sądu. Wniosek o ekstra tradycję i odpowiedź węgierskiego sądu na tą sytuację. Ale węgierski sąd tutaj, mimo że oczywiście jest zainfekowany populistycznym prawicowym rządem Orbana, no to widząc, że państwo węgierskie nie daje już tej osłony azylowej, no będzie musiało jednak zastosować te procedury ekstradacyjne. Dlatego, że w innym przypadku, jeżeli do tej ekstradycji nie dojdzie, no to Węgry narażają się na, na uruchomienie kolejnej procedury naruszeniowej w ramach Unii Europejskiej. Narażają się na pozwy do europejskich trybunałów i to się po prostu skończy dla nich gigantycznymi kosztami. Nikomu na Węgrzech wraz z upadkiem Orbana nie opłaca się ukrywać Ziobro i Romanowskiemu. Nikomu na świecie łącznie z administracją Trumpa nie opłaca się tych panów przyjmować. Jedyne jak sądzę, kto by ich chętnie przyjął, to oczywiście Łukaszenko, bo ma już ich człowieka Szmyta u siebie, sędziego z afery hejterskiej. Człowieka Ziobro i Romanowskiego można jeśli, powiedzieć w skrócie. Jeśli taki scenariusz by się ziścił, o którym pan mówi, czyli Ziobro w Mińsku u Łukaszenki, to co wtedy? No, to wtedy możemy powiedzieć, że sam sobie zafundował to więzienie, żywot wszelkiego rodzaju osób, które oddają się we władanie Białorusi, tak jak jeden z żołnierzy, który przyszedł na drugą stronę, no bywa bardzo wątły. Ja tego panom nie życzę. Wolałbym, żeby dążyli do tego, że jeżeli uważają, że są niewinni, oczyścili swoje dobre imię przed Polskim wymiarem sprawiedliwości. Na to się nie zapowiada, bo oni mentalnie po prostu nie są w stanie wobec siebie zastosować prawa, które sami tworzyli. Prezydent Karol Nawrocki pogratulował przyszłemu węgierskiemu premierowi zwycięstwa. Wyrażam nadzieję dzieje na ścisłe współdziałanie, napisał yy, w piśmie, w liście gratulacyjnym prezydent Nawrocki do przyszłego węgierskiego szefa rządu. Jak to się ma w kontekście jego spotkania no, no, jeszcze niedawno z Wiktorem no Urbanem. Właśnie, więc nie w tym oświadczeniu pana Nawrockiego, ja nie dostrzegłem przeprosin dla Orbana, bo powinny tam się znaleźć. Jego wizyta to był kolejny pocałunek śmierci. To był taki pocałunek, jaki zrobił J.D. Vance, starając się narzucić wolę Stanów Zjednoczonych węgierskiemu społeczeństwu. To było to, co robiła Federacja Rosyjska, pomagając Orbanowi na to wszystko, widząc już te sondaże, wbrew wszelkiej logice włączył się Nawrocki i tak naprawdę skompromitował sam siebie, bo takie poparcie kogoś, kto sromotnie przegrywa i jeszcze w dodatku jest wrogiem wewnętrznym Unii hmm. Europejskiej, no to jest kompromitacja głowy państwa i dlatego mówię tutaj nie pan prezydent, tylko Pernowrocki. Sądzi pan, że no teraz może się Prawo i Sprawiedliwość bije w piersi? że niepotrzebnie tak spirali tego Orbana? No właśnie, oni mają sami wewnętrzny problem. Problem polega na tym, że beneficjenci systemu kradzieży z Funduszu Sprawiedliwości, no na przykład taki poseł Ozdoba, bo przecież Ministerstwo Sprawiedliwości wydrukowało dokładnie dane, ile pieniędzy w przeliczeniu na okręg wyborczy, na każdy głos z Funduszu Sprawiedliwości trafiało do ich okręgu wyborczych, będą bronić ziobro do samego końca, bo oni przecież z tego kociołka napchali własne budżety kampanijne, będą bronić ziobro do końca, będą udawać że w, w Polsce nie ma zdolności do tego, żeby on miał normalny proces, a takie zdolności są. Właśnie my je tworzymy. Wbrew temu, co oczywiście opowiada nasza konkurencja, nie ma lepszego wyjścia z tej sytuacji, jak poddanie się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, bo to daje szansę ziobro na to, żeby w ogóle chodzić z podniesioną głową kiedykolwiek. Jeżeli został, był niewiniony, w co kompletnie nie wierzę, bo tu mowa jest o ponad 20 zarzutach. O e, przywłaszczeniu, o 26 dokładnie zarzutach, mm. o przywłaszczeniu e, kwoty powyżej 100 milionów złotych, tymi pieniędzmi jak, jak swoimi. Dostają pieniądze również od lobbystów, którzy wpływają na to, w jaki sposób na przykład ich głosowania się odzwierciedlają w stosunku do uregulowania kwestii kryptowalut i uciekają, więc mają zasoby, żeby uciekać. Pytanie, ile paliwa politycznego ma pisz żeby ich dalej bronić, bo jak widać po sondażach, to nie pomaga. Co z raportem Komisji śledczej do spraw Pegasusa? Na jakim jest etapie? Ten raport, jak na niego patrzę, to tak mi przypomina z dzieciństwa encyklopedię, tą w brązowej okładce bardzo grubą. To jest tylko ta część jawna. Do tego jest jeszcze część tajna. I z tym dwoma częściami, jako sprawozdanie komisji, zapoznamy cały Sejm. Ale mamy jeszcze gigantyczny Kiedy urobek. to może nastąpić? Jesteśmy przygotowani, żeby to było nawet w tym miesiącu maksymalnie w przyszłym. To co zależy też od harmonogramu prac Sejmu, bo to będzie wymagało prawdopodobnie zamkniętego posiedzenia Sejmu, jeżeli rzeczywiście mamy to zaprezentować, to sprawozdanie właśnie w Czyli jakieś w oparciu... kluczowe, kluczowe wnioski w całej sprawie? Kluczowe wnioski w całej sprawie są takie, że mamy gigantyczny urobek ściśle tajny i to są zeznania świadków oraz dokumenty. Służby specjalne nie chcą obniżyć tych klauzuli i to, co z tego sporządzimy, to będzie dodatkowy dokument, który będzie wędrował na biurka najważniejszych osób w państwie. Premiera, koordynatora służb do Komisji Służb Specjalnych, być może do pana prezydenta, po to, żeby afera, w której uderzenie w prawa obywatelskie się nigdy więcej w Polsce nie powtórzyło. W weekend odbyła się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Ruszacie z kampanią. Ruszyliście już z kampanią. Kampanią czuć. czuć tą kampanię w powietrzu. Tak właściwie ona już nigdy się nie kończy. Cieszymy zaprezentował pan premier tam nasz Dream Team, czyli dziesięciu tak, fenomenalnych twarzy koalicji obywatelskiej, które będą odpowiedzialne za to, jak mapować naszą kampanię wyborczą, To jest istotne. Nam zależy, żeby też czerpać z wniosków węgierskich. Proszę zauważyć, że przewaga Modziora na Orbanem między innymi polega na tym, że on potrafił docierać do najmniejszych ośrodków, do małych miast po kilka spotkań dziennie, więc dysponował też tylko internetem. Tam nie ma wolnych mediów. Takich mediów, jakich my tu teraz rozmawiamy, to tam w ogóle nie istnieje. I to dało się z tym wygrać i to jest ważny sygnał dla całej polityki europejskiej, że być może czas tego prawicowego populizmu, jego wzmożenia e, rękami gigantycznej frekwencji jest do, do zatrzymania i to też mi trochę przypomina sytuację z Polski w 23 roku. No Wtedy rekordowa frekwencja ponad 11 milionów głosów na, nasz, na naszą koalicję dała zwycięstwo nad prawicowym populizmem. Mm. Tutaj, żeby w 27 roku wygrać, musimy powtórzyć to, co zrobiliśmy w 23 W lepszej no tak, wersji, tylko... plus dodać to, co jeszcze wynika z wniosków węgierskich. Tylko sondaże są dla mniejszych waszych koalicjantów no, niezbyt dobre PSL. Polska 2050 pod progiem. Koalicja Obywatelska dominuje nad Prawem i Sprawiedliwością. Tam jest 8, czasami 10 punktów procentowych przewagi, ale co z mniejszymi, Jak stworzycie rząd? Ale jednocześnie y, prawica jest rozbita w Polsce. Dzieli się na Brauna, nie wiadomo co z Morawieckim, PiS pokłócony, maślarze, harcerze. Nie wygląda to tak jak na Węgrzech jeden do jednego, ale to co jest wspólnym mianownikiem to jest to, że cała siła i wola sprawcza jest w głosach obywateli. Jeżeli y, ci ob obywatele węgierscy i również polscy, będą czuć, że ty, wagę tych wyborów, to podejmą ten wysiłki, oddadzą te głosy. I nasze zadanie jako polityków to jest ich przekonać do tej aktywności i do tego, że warto głosować za naszym programem. To będziemy po prostu robić. Senator Schetyna mówił swego czasu, że on nawet nie wykluczałby, żeby zdobyć tą większość sejmową aliansu z konfederacją, koalicji obywatelskiej z konfederacją. Pan sobie wyobraża taki alians? Wyobrażam sobie współpracę z poszczególnymi konfederatami, którzy będą potrafili się odciąć od kretyńskich idei, które mają na sztandarach. Wyobrażam sobie możliwość przekonania wyborców Konfederacji, że jednak racjonalny program dobry dla Polski jest lepszy niż ten farmazom, który opowiadają liderzy Konfederacji. I to jest wszystko prawdopodobne. To znaczy najważniejsze, co mamy do zrobienia, to jest uniemożliwić Braunowi sprawowanie władzy w Polsce i to jest coś, co musi po prostu być dowiezione. To jeśli przyjdzie na przykład Sławomir Męcen i powie, ok, mogę być w rządzie z koalicją obywatelską, ale chcę tekę ministra finansów. Żeby mógł takie zdanie wypowiedzieć, najpierw musi mieć odpowiednią pozycję. Jej nie ma, więc tego zdania dzisiaj nie możemy wymówić. Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. 24 pytania. Rozmowa polityczna. 46 minut po godzinie 16. Jak zmienią się Węgry pod wodzą Petera Modziara? O tym już teraz. Świata pogląd. A razem ze mną i z państwem Ernest Zosuń. Dzień dobry panie redaktorze. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Panie redaktorze, według ostatnich wyników TISA może liczyć na 138 mandatów, na 199 miejsc w parlamencie Węgier. Koalicja Fidesz KDNP pod przewodnictwem Wiktora Orbana zaledwie 55 mandatów. To coś więcej niż zwycięstwo, to chyba miażdżące zwycięstwo. Co teraz? No teraz Peter Madziar będzie musiał się zabrać za robotę. Co prawda musi jeszcze miesiąc mniej więcej poczekać, bo prezydent węgierski ma miesiąc na powołanie nowego rządu. Musi się też zebrać nowy parlament. No i wtedy rozpocznie się ta pierwsza dyskusja na temat tego, że no Peter Madziar będzie powołany na stanowisko premiera, stworzy rząd, ten rząd zostanie zatwierdzony. No i do roboty. Skoro mają 138 mandatów w w swoim parlamencie to mają większość konstytucyjną, no i mają też wobec tego warunki, by do tej roboty się zabierać i państwo zmieniać i reformować. Ponieważ liczy się, że około 160 ustaw około konstytucyjnych, które wymagają takiej większości konstytucyjnej, jest do zmiany, ponieważ tymi ustawami poprzednia ekipa, czyli ekipa wi Wiktora Orbana betonowała to państwo dosyć skutecznie przez 16 lat. No i skoro tutaj takie możliwości są, no to wszyscy oczekują, że Peter Madziar właściwie natychmiast zmieni Węgry. No i o tyle jest to niebezpieczne dla niego samego, ponieważ nadzieje społeczne są zazwyczaj takie, że wszystkim się wydaje, że natychmiast manna z nieba będzie leciała, a to nie tak prędko. No i zacznie narastać rozczarowanie i rozliczanie nawet nie tych, którzy odeszli i którzy mają sporo za uszami, ale rozliczanie samego Madziara. Dlaczego nie zrobił tego? Dlaczego nie zrobił tamtego? Dlaczego nie zrobił jeszcze czego innego? No i takie narzekanie mogą się pojawić dosyć wcześnie, bo mniej więcej jakieś dwa czy trzy miesiące po objęciu przez niego władzy. No i myślę, że podsycane one będą bardzo skrupulatnie przez Fides i Viktora Orbana, który jasno powiedział, że może być tak, że Peter Madziar sobie nie poradzi, no a Węgrzy jeszcze za Fideszem zatęsknią, więc to jest duże niebezpieczeństwo, no ale miejmy nadzieję, że Peter Maciar jest na to przygotowany, wie co ma ze sobą zrobić, no i wie jaką ma prowadzić politykę, po pierwsze w działaniu, a po drugie również informacyjną, by Węgrzy jednak nie poczuli się w takiej sytuacji, że ta manna z nieba im nie spada już zaraz. No, pierwsza wizyta nowego przywódcy Węgier w Polsce zaplanowana, a jednak Jednocześnie pojawia się pytanie, co dalej z posłami Romanowskimi i Ziobro, więc ta sprawa polska również się w tym kontekście pojawia. Tutaj pytania w sprawie posłów Romanowskiego i Ziobro nie ma. Dzisiaj na tej długiej bardzo konferencji prasowej, która trwa chyba ze dwie godziny, Peter Madziar jasno powiedział, niech panowie nie kupują mebli, bo za chwilę będą się panowie musieli wyprowadzać. W związku z czym stanowisko tutaj jest jasne. No i teraz i poseł Ziobro, i poseł... Romanowski, ee, tak? Romanowski, no, muszą teraz wymyślić, co ze sobą zrobić. No a może po prostu trzeba wrócić do kraju i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Ale. To jest generalnie poboczna sprawa, którą ma na głowie Peter Madziar, no bo tym się zajmie prawdopodobnie jakiś minister spraw, minister sprawiedliwości i jakiś sąd i tę procedurę będzie trzeba po prostu jeszcze raz przeprowadzić. Ewentualnie jeszcze i nasze sądy mają tutaj troszkę do roboty, bo tam problem jest z tymi europejskimi listami gończymi. Zbigniew Ziobro takiego listu zanim nie wystosowano. No i Marcin Romanowski i też tam nie do końca jest to wszystko wyjaśnione. W związku z czym tu jeszcze jest sprawa do dokończenia. No a obydwaj panowie myślę, że już myślą gdzie z tych Węgier się przeprowadzić. No bo podejrzewam, że nie wracać do Polski. Ale tak jak mówię to jest sprawa marginalna dla samych Węgrów. My się tym emocjonujemy. Węgrzy bardziej patrzą w kierunku Europy i patrzą jak Peter Madziar będzie naprawiał te relacje europejskie, których elementem oczywiście są te sprawy wymiaru sprawiedliwości. No ale nie tylko to, bo jest jeszcze oczywiście kwestia pracy nad ściganiem korupcji, która rozprzestrzeniła mm -hmm. się na Węgrzech. I głównym zarzutem, który formowany był przez władze Unii Europejskiej pod adresem węgierskiej ekipy rządzącej z Fidesu, było to, że ten wymiar sprawiedliwości nie należycie patrzy na ręce tym, którzy te unijne pieniądze wydają, no a te pieniądze po prostu rozchodzą się nie zawsze transparentnie, w związku z czym zaczęły, Unia zaczęła mieć wątpliwości i zaczęła wstrzymywać te pieniądze, dlatego że no, chciała wiedzieć, czy aby na pewno uczciwie są one wydawane, a było szereg przesłanek, by twierdzić, że jednak do końca tak nie jest. Kilka postępowań wszczęto w tej sprawie wydawania przez Węgrów unijnych pieniędzy. No i z tych postępowań właśnie nie za dużo wynikało, a jeszcze wymiar sprawiedliwości węgierski wcale się nie chciał w to włączać. No i to też jest taki największy kamień do tego podwórka praworządnościowego Węgier. No bo inne rzeczy, czyli opanowanie wymiaru sprawiedliwości tych wszystkich instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i prokuratura przez, rządzący Fidesz. Upolitycznienie tego i trzymanie na tym ręki oczywiście też po drodze z Unią Europejską nie było. Panie redaktorze, nasze oczy teraz skierowane są na Bliski Wschód od niecałej godziny, bo od godziny 16 czasu polskiego zaczęła obowiązywać zapowiedziana przez Stany Zjednoczone blokada cieśniny Ormus. W rejonie już operują jednostki amerykańskiej marynarki wojennej, a Iran ostrzega przed możliwym atakiem na te jednostki. No, chyba nie tak prowadzi się rozmowy pokojowe. My mówimy, że nie tak się prowadzi rozmowy pokojowe. Donald Trump pokazuje zupełnie inny styl prowadzenia różnego rodzaju rozmów no i załatwiania różnego rodzaju rzeczy na świecie. Myślę, że Iran tu jest najlepszym przykładem tego, że generalnie inne podejście ma amerykański prezydent. Fiasko, no ja właśnie na temat tych rozmów, które odbywały się w Islamabadzie, tak nie do końca twierdzę, że to, aby na pewno było fiasko, bo rzeczywiście strony się rozjechały. No ale to było pierwsze spotkanie. Stanowiska zostały przedstawione, kompletnie różne, bo trudno by na pierwszym spotkaniu one były w jakimkolwiek stopniu zbliżone. Iranowi oczywiście zależy na tym, by mógł kontynuować swój program jądrowy. On cały czas twierdzi, że to jest pokojowy program jądrowy, ale nie zaprzecza też, że oczywiście militarny charakter on w jakimś stopniu ma. Mówi też, też zależy mu na tym, by utrzymać swój program rakietowy, by po prostu nie stawać się coraz bardziej bezbronnym państwem. Zresztą dzięki temu, że utrzymywał ten program jeden i drugi, no to nagle się okazało, że wcale nie jest taki bezbronny wobec amerykańskiego ataku i w dwa dni tej wojny nie udało się przeprowadzić i zakończyć. W związku z czym Amerykanie właściwie wyjechali, mimo, że proponowali nawet znoszenie jakichś stopniowe sankcji, odmrażanie jakichś jakichś aktywów irańskich na zachodzie. Wyjechali jednak nieprzekonani, niezadowoleni. No ale myślę, że Donald Trump wiedząc jakie są skutki tej wojny i to, że jest ona mu strasznie nie na rękę, to w tej chwili stosując ten wybieg z blokadą irańskich portów, bo tu musimy powiedzieć, że to chodzi o statki, które płyną do irańskich portów, to stosuje taki wybieg, żeby pokazać, że coś robi, ale żeby tego ognia nie odpalać z powrotem w, takim, w takiej skali, w jakiej on e, był do tej pory. I raczej myślę, prędzej powinniśmy mówić o takim e, troszkę tarciu niż rozpalonym ognisku e, i że za chwilę jednak jakieś inicjatywy kolejnych rozmów powinny się pojawić. Bo tak jak mówię, obu stronom wojna nie jest na rękę. Iran no, jest już troszeczkę... E, po pierwsze zmęczony tą wojną, no a Donald Trump może zapasy ma jeszcze bardzo duże i mógłby ją kontynuować od strony militarnej, no ale politycznie strasznie tę wojnę we własnym kraju przegrywa. W związku z czym też jest mocno zainteresowany tym, by ją jak najszybciej skończyć, a Irańczycy doskonale o tym wiedzą. Panie redaktorze, też na koniec zapytam, jakby pan ocenił relacje między prezydentem Donaldem Trumpem, a papieżem Leonem XIV? Ostatnio panowie wymieniają uprzejmości. No to kolokwialnie powiedziane, że uprzejmości. Ja jak dzisiaj przeczytałem to, co napisał Donald Trump, to tak się zastanowiłem, czy aby na pewno amerykański prezydent nie poszedł za daleko i czy aby na pewno nie ma o sobie zbyt wysokiego mniemania. No bo tak, po pierwsze zaczął mówić o tym, że gdyby nie on to papieża, tego którego mamy by nie było, gdyby nie on to byłby problem w ogóle z, z Watykanem. No a po drugie właśnie mówi papieżowi, że ma nie mówić o tym, by był pokój na świecie, bo to się do tego tak na dobrą sprawę sprowadza. Myśmy przecierali czasem oczy jeszcze w przypadku Franciszka, który podejmował różnego rodzaju inicjatywy pokojowe w przypadku wojny na Ukrainie i też padały z jego ust stwierdzenia kontrowersyjne, no ale Trudno było mówić, że nie próbuje nawiązać kontaktu z jedną i z drugą stroną. No a na pewno nie było na niego wtedy takich ataków. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego papież to robi. No ale nikt mu nie mówił, że najlepiej to, żeby odszedł. Bo Donald Trump, mam wrażenie, uzurpuje sobie w tej chwili prawo do tego, by powoływać i odwoływać papieża. No to naprawdę daleko idąca władza. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz. Dziękuję ślicznie. Słuchają państwo polskiego Radia 24. Reklama. Nowa super hybryda BYD ATTO 2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.